Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Maria Furdyna i Piotr Balasz. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożyli już akty ślubowania w Kancelarii Prezydenta, a my sprawdzimy, co dzieje się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Stopy procentowe bez zmian, ale to nie znaczy, że nie spadną raty kredytów w złotówkach. Zaraz to wyjaśnimy. Ostatnie trzy tygodnie na rozliczenie się z fiskusem. Wygodniej szybko zrobimy to w systemie Twój EPIT. Mamy już tam wstępne przygotowane zeznanie podatkowe. Zaledwie 10 minut trwała uroczystość w Sejmie ślubowania czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W sumie Sejm niecały miesiąc temu wybrał sześcioro sędziów. Dwoje z nich, Magdalena Będkowska i Dariusz Sząstek, w ubiegłym tygodniu złożyło ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim, także oni dziś ponownie ślubowali. Następnie sędziowie udali się do kancelarii prezydenta, gdzie właśnie złożyli akty ślubowania. Głos zabrał tu sędzia Krystian Markiewicz. Jesteśmy prawidłowo i skutecznie wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji. Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłączna kompetencja do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego należy do Sejmu. Naszym obowiązkiem jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania obowiązków sędziowskich. Teraz sędziowie mają przejść do Trybunału Konstytucyjnego. A przed budynkiem gromadzą się zwolennicy i przeciwnicy nowych sędziów. Jest tam reporter Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry Mariusz. Co dzieje się przed budynkiem Trybunału? Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego jest tłum protestujących, jest grupa zwolenników nowych sędziów, którzy liczą na uzupełnienie wakatów w Trybunale i wznowienie jego prac. Podkreślają, że dziś przed wejściem do budynku chcą wspierać nowych sędziów. Zobaczymy czy sędziowie, którzy zostali zaprzysiężeni w Sejmie będą wpuszczeni do gmachu i co dalej. Cały czas ich wspieramy. Nie ma wyjścia proszę pana. Nie działał ten Trybunał. Na co mamy czekać? Ale więcej protestujących to przeciwnicy z Ruchu Obrony Granic i Klubów Gazety Polskiej. Sprzeciwiają się objęciu urzędu przez czworo sędziów, których do siebie nie zaprosił wcześniej prezydent Karol Nawrocki. Wraz z nimi są politycy i działacze Prawa i Sprawiedliwości, którzy krzyczeli, że ci sędziowie nie są sędziami. Donald Tusk doskonale o tym wie, żeby przejąć jeszcze Trybunał Konstytucyjny, ale mu się to nie uda, bo dzisiejsi sędziowie są sędziami nielegalnymi. Suwerenność! Suwerenność! Tłum zabezpieczają liczni funkcjonariusze policji. Wszyscy czekają na moment przyjazdu nowych sędziów i pytanie, czy zdołają wejść do budynku. Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękujemy za relację, a sędziowie, nowi sędziowie Trybunału właśnie podjechali pod budynek Trybunału.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 Po prostu część kredytobiorców jeszcze nie odczuła efektów tych obniżek, więc raty spadną właśnie dzięki tym wcześniejszym obliczkom stóp procentowych. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi teraz 3,75%. Spadają maksymalne ceny paliw. Znamy już najnowsze obwieszczenie ministra energii. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 ,17 zł 17 groszy, a oleju napędowego 7 ,66 zł 66 groszy. Rzecznik resortu energii Grzegorz Łaguna liczy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 Niższe stawki wynikają ze spadku ceny ropy naftowej, a to pokłosie zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie ogłoszone w nocy z wtorku na środę. Zdaniem Przemysława Osiewicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie jest jednak wyjątkowo kruche, Bo kontynuowanie przez Izrael ataków na cele w Libanie jest postrzegane przez Iran jako argument do zerwania porozumienia. Myślę, że już wczoraj to ryzyko było widoczne, tylko najbardziej delikatną kwestią jest kontynuacja ataków na aktorów niepaństwowych spierających Iran, takich jak chociażby libańskie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 Pogodnie, słonecznie, nawet bezchmurnie na zachodzie, a na wschodzie sporo chmur i tu miejscami deszcz albo jeszcze śnieg. Na termometrach od około 2 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu, 5 na Pomorzu i Mazurach do 10 na ziemi lubuskiej i na Pomorzu Zachodnim. Wiatr jest na ogół umiarkowany, a na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Nieco ponad połowa prądu w sieci krajowej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. JEDYNKA Polskie Radio Reklama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 Do zobaczenia już wkrótce. Jedenka. To jest radio. Autopromocja. Wszyscy chcą rządzić światem. Na szczęście nie wszystkim to się udaje. Prawie 15 minut po godzinie 15. Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia. Folder ulubione. Dzień dobry, dzień dobry. Ponownie Martyna Podolska. Słyszymy się dzisiaj. Folder ulubiony przed nami. Druga godzina. Dzisiaj będziemy w tej drugiej godzinie podróżować. A gdzie my będziemy? W Krakowie między innymi. Ale będziemy też gdzieś dalej, dalej. Tam, gdzie czasem jest zimno, a czasem słonecznie. No, mam nadzieję, że zostaną Państwo razem z nami. I też mam nadzieję, że przyjdą Państwo do nas we wtorek. Tutaj, do naszego gmachu Polskiego Radia, bo razem z Pawłem Sztąpkę będziemy prowadzić audycję koncert jubileuszowy, Specjalnie. Specjalnie na stulecie jedynki. O godzinie 18 w studiu Szpilmana na Alejach Niepodległości rozpocznie się to specjalne wydarzenie. Zapraszamy Państwa serdecznie. Mamy dla Państwa zaproszenia 22 645 22 66. Powtórzę, bo może słuchają nas nie tylko stali słuchacze. 22 645 22 66. Będziemy wspominać, będziemy opowiadać o piosence, bo to koncert zatytułowany Piosenki Naszego Radia Naszego Życia. No właśnie, bo przecież takie piosenki prezentujemy na naszej antenie od stu lat. A wśród gości a, Wojciech Gąsowski, Andrzej Dąbrowski, Andrzej Piaseczny, Alicja Majewska. Ach, będzie się naprawdę działo i muzycznie i też literacko, myślę, bo będziemy przecież wspominać, będziemy się wzruszać, będziemy się radować i cieszyć. Serdecznie Państwa zapraszamy. Na kotelu Ralf Kamiński zobaczyć Ciebie, a jak miło Cię zobaczyć! Ania Sańczuk jest razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, mi również miło bardzo. Miło cię bardzo zobaczyć i to nie w trasie, nie gdzieś w Polsce, bo my najczęściej właśnie się widujemy, chyba że właśnie po w Krakowie. Po festiwalach. Po festiwalach, tak, się włączymy i gadamy. No i w Krakowie się często widzimy i teraz też do Krakowa będziemy państwa tak. zabierać, bo tam dużo dobra, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie i nowa wystawa, sprawdzałyśmy, będzie jeszcze długo otwarta. Otwarta, otwarta. Od 7 marca aż do 4. 14 czerwca. A tak. rzecz o surrealizmie. O surrealizmie, a właściwie o jednej konkretnej surrealistce, czeskiego pochodzenia, e, Marii Czermakowa, która tak naprawdę jest znana jako to jen. Dlatego, że będąc jeszcze całkiem młodą osobą, zdecydowała, że nie będzie występowała pod swoim imieniem i nazwiskiem, tylko przyjmie taki pseudonim, używała bardzo współcześnie to zabrzmi, używała męskiej formy. Y w sensie, y y y jeśli chodzi o odmianę, tak, y ubierała się często w męskie albo takie robotnicze ubrania, których kobiety wtedy nie nosiły, bo to jest rocznik 1902-1980. Tak, tak, Osaćmy to, tak. 17, 1917 20 studiowała w Pradze w Szkole Sztuk Stosowanych i od początku była to niezwykła postać. To moim zdaniem taka artystka, która dla, dla której najważniejsza była wolność w każdym obszarze, co nie było takie oczywiste. Gdzieś tam u zarania wieku XX, jeśli chodzi o kobiety, jeszcze właśnie artystki, które bardziej jako takie muzy, piękny dodatek występowały. Nie, ona była artystką czy może jakby o sobie powiedziała wtedy artystą. Bardzo Mocnym wyrazistym, e, albo mocną wyrazistą, <grym>, rysowniczka, graficzka, e, też malarka, ale właśnie chyba jednak rysunek, grafika, e, e, ilustracja. To było takie, takie medium, często w połączeniu z filozofią albo poezją, bo ona uważała, że te, te, te jej rysunkowe światy yy, gdzieś spogranicza jawy i snu, zresztą tytuł tej wystawy yy, Sny z obrzeży, bo właśnie ona się poruszała po takich, jak to też surrealiści, prawda, po takich niezbadanych lądach naszej nieświadomości. Tu jawa, tu sceny, tu rzeczywistość i to się wszystko miesza. <śmiech> tak, ale też erotyka, ona bardzo śmiało, wręcz prowokacyjnie, o seksualności, e, właśnie takiej, powiedziałabym, niebinarnej, użyję współczesnego języka, bo ona naprawdę no, była taką artystką, e, e, gdzieś przekraczającą swoją epokę e, i też uwielbianą przez kolegów, głównie mężczyzn, e, właśnie z tego środowiska surrealistów, najpierw praskich, bo tam założyła grupę surrealistyczną, też z awangardowymi różnymi kręgami się e, zazna zaznajomiła, była z nimi blisko, a później też e, w, we Francji, w Paryżu, po wojnie, tam wyemigrowała ze swoim kolejnym, chyba partnerem, tego nie wiemy, bo ona ym, dosyć tajemniczo funkcjonowała i tak y, y, y, artystycznie była związana na pewno najpierw z Indrzychem Sztyrskim, który razem z nią współtworzył w ogóle ten krąg surrealistów, a później z żydowskiego pochodzenia czeskim y, y, poetą, y, którego przechowywała u siebie w mieszkaniu przez całą wojnę, ukrywając go bardzo dzielnie. Y, 12 lat młodszy poeta z którym później wyjechała Heisler, z którym wyjechała później do Paryża. No i tam to już wsiąkła w to środowisko właśnie André Breton i, i cała czereda surrealistów. Pod koniec życia mieszkała po śmierci André Bretona w jego pracowni. Odkrywana na nowo, ja bym tak powiedziała. Bardzo jest, warto pojechać do tego Krakowa, dlatego że o to się głównie słyszało przez poprzednie dekady, jako być może jedynej tak mocno funkcjonującej kobiecie w tym środowisku. No właśnie, bo zanim, zanim dokończysz zdanie, to musimy powiedzieć, że prekursorka to niewątpliwie jedno, tak. ale z drugiej strony nie tylko czeska, ale i światowa nie, tak. artystka mhm. i bardzo ważna artystka właśnie z tamtego czasu z surrealizmu, która no, wyznaczała pewne drogi, wyznaczała pewne prądy, a my o tym dowiadujemy się tak naprawdę dopiero teraz widząc czy oglądając jej pracę mhm. i to w Mocaku. Tak, ale w ogóle nie było tak łatwo tych prac do tych prac dotrzeć przez wiele lat. Była trochę zapomniana. Taka pierwsza aukcja była tuż po jej śmierci, aukcja jej dzieł właśnie w Paryżu. I wtedy to się zaczęło troszeczkę jakby rozkręcać. No teraz y, po kilku już wystawach y, europejskich y, mamy tę możliwość obejrzenia y, przede wszystkim właśnie i rysunków, ale też projektów graficznych, y, nie wiem, albumowych, plakatowych. Jest też wspaniały dokument, który można obejrzeć na tej wystawie, gdzie możemy wejść trochę głębiej właśnie w różne jej powiązania środowiskowe, towarzyskie. Y, trochę też tak jakby złapać to, czym ona żyła. A właśnie wydaje mi się, że, że to co powiedziałam na początku, taka bez, bezkompromisowa potrzeba wolności i to jeszcze pomyślimy tak, jakie czasy, a potem jeszcze ta wojna, a potem jeszcze komuna w Czechach, dlatego ona się zdecydowała nie, wr nie wracać. Tak? Wyjechawszy do Paryża najpierw myślała, że wróci, wzięła udział w wystawie surrealistów. No, ale jednak zrozumiała, że totalitarne, totalitarne państwo komunistyczne czeskie to nie jest dla tej wolnościowej osoby miejsce. Ja przygotowując się do naszej rozmowy, bo jeszcze nie widziałam tej mm -hmm. wystawy, od razu zadecydowałam, że się wybiorę właśnie do mocaku na tę wystawę. Mam czas, bo tak jak powiedziałam, do 14 czerwca mogą Państwo wybrać się na wystawę tojen sny z Obrzeży, ale Aniu jeszcze chyba możemy to powiedzieć, że ciebie tak zafascynowała ta wystawa i ta artystka przede wszystkim, że zamierzasz podróżować jej śladami. E, tak, no bo e, ja ją rozpoznawałam jako taką osobę z kręgu tych francuskich, właściwie powiedziałabym takich kosmopolitycznych e, artystów. to Oni ze, zewsząd byli, ale we Francji jako ta, ten krąg surrealistów działali. Natomiast no, ona jednak e, e, całą pierwszą część swojego życia spędziła w Czechach. Tam jakby się ukształtowała i tam te środowiska artystyczne ...współtworzyła, będąc legendą. Ja bym powiedziała wręcz legendą. I tak sobie myślę, że jak będę teraz, a bywam dosyć często w Pradze Czeskiej, no to ja bym chciała pójść śladem i dowiedzieć się jeszcze więcej tych rzeczy z tego okresu czeskiego. Ach, to może zostaniesz razem z nami, bo w drugiej połowie godziny będziemy opowiadać o zwiedzaniu innego miejsca śladami innego, Tu nie artysty, a bohatera, bohatera literackiego. O. Ach, zaciekawiłam. Mam tak. nadzieję, że nie tylko ciebie, Aniu, ale także i państwa. <laughs> Ania Sańczuk razem z nami zapraszała państwa do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Dziękuję bardzo. Na zegarach 15.30, zatem najświeższe informacje ze świata i z kraju, no bo jak to zwykle u nas w Jedynce jesteśmy zawsze na czasie. Wkrót aktualności Piotr Balasz zapraszam. Po ślubowaniu w Sejmie szóstka nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego już jest w swoim miejscu pracy w gmachu Trybunału. Dotarli tu po złożeniu aktu ślubowania w Kancelarii Prezydenta. Jesteśmy prawidłowo i skutecznie wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Oprocentowanie kredytów i lokat pozostanie na obecnym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe pozostaną bez zmian. Spadają maksymalne ceny paliw, bo tanieje ropa na światowych giełdach. Jutro 95. benzyna. Ma kosztować nie więcej niż 6,17, a olej napędowy 7,66. Nie zmienia to faktu, że pakiet przepisów ceny paliwa niżej będzie utrzymywany tak długo, jak będzie potrzeba. Irańska armia opublikowała mapę zaminowanych akwenów w rejonie cieśniny Ormus. Nie ma jednoznacznych informacji świadczących o jej otwarciu. Według portalu Marine Traffic po ogłoszeniu rozejmu przepłynęły tamtędy zaledwie dwie jednostki z około 800 oczekujących. Cztery nowe rezerwaty przyrody ma od dziś Lubelszczyzna to dołcho dęby w nadleśnicy. W Nadleśnictwie Mircze, Zabytów w Nadleśnictwie Krasnystaw, Borowa Góra w Nadleśnictwie Tomaszów oraz Grabowy Las w Nadleśnictwie Kraśnik. Rzadko spotykane rozcięcie, które tam jest porośnięte pięknym lasem. To setny rezerwat w regionie. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 16.00. Dangerous as a dagger mm. I know I've been here before There's something so familiar Guess I'm going with ya We Tak, to mija. O, rzeczywiście mówimy do Państwa i mówimy między sobą, bo w naszym studiu Marta Zinkiewicz już jest. Jones był to norweski pisarz, muzyk także, nie wiem czy Państwo o tym wiedzą, światowej sławy twórca kryminałów. Szczególnie znany z serii o pewnym komisarzu, Harym Holu Jego książki, Pierwszy śnieg, Człowiek, Nietoperz cieszą się ogromną popularnością, ale też są coraz częściej wydawane i tłumaczone, tak jak chociażby samotnych Wilk. No ale y, nie o Jones, bo będziemy mówić, chociaż y, o jego śladach już, y, tak, y, Marta przygotowała nam podróż do Oslo, y, taką na razie słowną, ale może tak zachęcimy Państwa, że wybiorą się Państwo właśnie do y, tego miasta y, śladami, śladami tego głównego bohatera, właśnie tego pisarza. Tak, w audycji Folder ulubiona już niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym, że dziś podróżowanie szlakiem ulubionych bohaterów powieści, seriali czy filmów jest w tym roku wyjątkowo popularne. To jest taki jeden z dominujących trendów podróżniczych i tutaj być może, tak jak wspomniałaś dla Państwa, podpowiedź dla tych, którzy jeszcze nie zaplanowali urlopu, być może latem albo i w najbliższych miesiącach robi się coraz cieplej, o tych odpoczynkach myślimy coraz częściej i tym razem właśnie można podróżować. Do Oslo i po Oslo śladem tego policjanta, komisarza, z którym wiąże się główna seria 13 powieści już kryminalnych. I oczywiście mówię o Herym Holu. To jest y, policjant, bardzo niepokorny i bezkompromisowy. I o ile pierwsza część tej powieści pojawiła się już w roku 1997, ostatnia, trzynasta, w roku 2022, no i te y, podróże szlakiem Herego Hola, mniej więcej od kilkunastu lat, od roku 2012, stają się coraz bardziej popularne. Dlaczego więc rozmawiamy o tym dziś, w roku 2026? Otóż w marcu, czyli niecałe dwa tygodnie temu, w jednym z serwisów streamingowych pojawił się serial zatytułowany Harry Hall. To jest dziewięć odcinków nawiązujących bezpośrednio do akcji powieści. Oczywiście do tych początkowych serii, na razie nie wiadomo, czy kolejne m, części się pojawią, ale tam również. Ten uzdolniony detektyw musi złożyć kawałki układanki no tego, dobrze, co dobrze, ale ale Musisz rosło. nam powiedzieć, co będziemy zwiedzać w takim wypadku. Jakie miejsca y, warto zobaczyć, które są związane właśnie z tym bohaterem. Więc tych miejsc jest naprawdę sporo. Tutaj tylko dodam, że oczywiście sami możemy wybrać się takim szlakiem turystycznym, ale z racji tego, że ten pojawił się już oficjalnie, możemy też wynająć przewodnika, który nam będzie o każdym miejscu opowiadał naprawdę sporo. I tu między innymi Pałac Królewski w Oslo. Ten pałac jest tłem przede wszystkim do wydarzeń z trzeciej części z czerwonego gardła. Konkretne hotele, konkretne restauracje również znajdują się na tej liście, a nawet cmentarz Chrystusa Zbawiciela w Oslo, czy chociażby ekskluzywna dzielnica Holmenkollen, do której właśnie przeprowadził się Harry Hall. I twórca tej, tej serii kryminalnej Jones, bo też niejednokrotnie mm, przyznawał, że ten główny bohater, wspomniany już kilkukrotnie tutaj Harry Hall, on jest podobny do autora, Czyli te wszystkie restauracje, te hotele, te miejsca, w których bywał ten specyficzny, bezkompromisowy policjant, to też w tle jest historia autora, który również te miejsca odwiedzał. Oczywiście mówisz Marto, o tym jak o nowym trendzie, ale od lat w ogóle możemy zwiedzać wiele miejsc na całym świecie właśnie śladami bohaterów literackich czy śladami bohaterów literackich filmowych. Ja sama zresztą uczestniczyłam w takiej wyprawie, zwiedzałam Neapol chociażby śladami mojej ukochanej pisarki Eleny Ferrante, Oslo. No może jeszcze przed nami, przed państwem, kto wie, kto wie Marta Zinkiewicz w studiu radiowej jedynki. Bardzo dziękuję za tę podróż i oczywiście zachęcamy Państwa, by wyruszyć w taką podróż z książką w ręku, bo to jest najważniejsze. Czytajmy, czytajmy książki, czytajmy powieści także i kryminały jo Nesbo, no a potem dopiero wyruszajmy w te podróże, nie tylko literackie. radio 7 Styles American Girls. No nie wiem, czy to jest dobra zapowiedź Karoliny Rożej, która już jest w naszym studiu. Ale było w piosence y, Baśka, że Karolina w Hollywood, więc to się wszystko... To wszystko, się, wszystko się zgadza. Taka Karolina, witaj, co tam u was będzie w Ekspresie 1 po godzinie 16. A Tej? dużo ciekawych rzeczy. Będziemy zaczynać oczywiście od tego, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego i takiego pytania, czy A mamy w tym momencie dwa ciekawy, trybunały, to... czy może niekoniecznie. Liczę, że Sylwia Białek i nasi goście to wszystko dzisiaj w Popołudniówce wyjaśnią, ale będziemy mówić także nad przepisami, które być może już niedługo będą obowiązywały we Włoszech i byłby to pierwszy kraj, który miałby takie Psykotki? przepisy. Dokładnie tak. To jest pokłosie głośnego wyroku sprzed kilku lat, który uznał, że... Mm, Człowiek, który ma psa lub kota chorego, wymagającego pilnej opieki i nie ma komu go dać pod opiekę, zasługuje na to, żeby dostać płatny urlop od swojego y, pracodawcy. No i być może to już niebawem będzie uregulowane ogólnokrajowo specjalną ustawą, czyli mówiąc krótko, płatny urlop na chorego psa lub kota. Będziemy o tym sobie A rozmawiać. A to interesujący temat. Ciebie też pewnie to interesuje, bo widziałam ostatnio na zdjęciu twojego piska, więc myślę, że tak. Każdy opiekun y, zwierzaka doskonale wie, że, że tak. czas potrzebny jest na przykład po operacji, zwierzęcia w czasie trudnej y, choroby. No, jest o czym rozmawiać na pewno. Czyli po godzinie 16 więcej. Karolina Roży zapraszam Państwa teraz zaprasza. Ja zapraszam po 23.00. Magazyn bardzo filmowy jak zwykle. Dzisiaj będziemy opowiadać o pięknej animacji, pięknym filmie. Naprawdę, drodzy Państwo, będziemy spotykać się z japońską reżyserką Momoto Soto, która będzie o tej animacji y, Państwu opowiadać. Martyna Podolska, Monika Góral, y, Kasia Dubrawska przygotowały folder ulubiony. Uh... Nah.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 Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm -hmm.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 Patryk Bedliński. Zapraszam. Trwa szczyt komunikacyjny i korkuje się wiele tras. Na przykład S1 Zmysłowic w kierunku Dąbrowy Górniczej. Zator ma półtora kilometra długości. W Śląskiem nie ma też płynnego ruchu między innymi na trasie 81 z Katowic do Mikołowa. 86 z Katowic w kierunku Tychów w okolicach Giszowca, czy też S86 na ekspresówce prowadzącej z Katowic do Sosnowca. A w okolicach Krakowa spory ruch na A4. Spowolnienia w obie strony mamy między Balicami a Skawiną. Na drodze 8. 87, zwolnimy i prawdopodobnie utkniemy też w korku na trasie z Nowego Sącza do Piwnicznej Zdroju, a na Zakopiance wzmożony ruch przy skręcie na Jawornik, to jest siódemka, trasa, którą jedziemy od Krakowa w kierunku Zakopanego. Na S5 tymczasem problemy pojawiły się między węzłami Lubcz i Mieleszyn, 127 km. Tam trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Jezdnia do Gniezna jest zablokowana, objedziemy to drogami lokalnymi. Uwaga też na korki pod Trójmiastem, na S6 w okolicach węzła gdańsk ale mamy co najmniej 2 km zatoru, no jest dni prowadzącej w kierunku południowym. S61, także z kłopotami, trzeba wyjątkowo uważać między Szczuczynem a Łomżą w okolicach miejscowości Kuczyny. 76 km to miejsce, gdzie zapaliła się ciężarówka i zajęty mamy jeden z pasów w kierunku Łomży. I jeszcze ostrzegamy przed pracami, które rozpoczęły się przy budowie 20 km fragmentu krajowej 60. Rozbudowywany jest odcinek między Topolą Królewską a Kłótnem. Działania to wycinka drzew i takich prac trzeba spodziewać się w okolicach Topoli. Ruch może być nie tylko ograniczony, ale także zupełnie wstrzymywany. A na wieści od Państwa też niezmiennie czekamy. Nasz numer to 22 513.